gdzie się podziali wszyscy sceptycy. Wraz z ujawnieniem utajnionych dotąd dokumentów z całego świata związanych z UFO i obietnicą zajęcia się sprawą przez władzę, powszechna cisza zniknęła, a zwykli szydercy mieli nietęgie miny, gdy opublikowane zostały oświadczenia pochodzące od pierwszych astronautów i przez to stały się publicznie znane. Podobnie jak w przypadku używania EVP i nowych technologii, gdzie cała rozmowa może być przeprowadzona od początku z użyciem AEVP, czyli Advanced EVP, zaawansowanego EVP, postawiło to wielu dawnych sceptyków w kłopotliwej sytuacji, ponieważ nasłuchiwanie i rejestrowanie dźwięków i głosów z cichego eteru zostało ciekawie udokumentowane przez Petera Wrighta, autora książki Spycatcher, kiedy wymyślał i eksperymentował z urządzeniami podsłuchowymi w czasie kryzysu cypryjskiego. Każdy Amery Amerykański prezydent od początku II wojny światowej zatrudniał astrologów chronionych przez wysoko postawiony personel. Mogliśmy zatrudniać astrologów, jednak to nie znaczy, że posłuchaliśmy ich rady. Badacze zjawisk paranormalnych używają teraz bardzo zaawansowanych technologicznie przyrządów do badania nawiedzonych miejsc, więc sceptycy zostali przechytrzeni przez ekspertów, naukę i doświadczenie. Stali się zdezorientowani i nabrali wrogiego nastawienia. Profesor Jay Manning potwierdził w swoich cyfrowych porównaniach naukowych, że na świecie istnieją chiromanci, a Uniwersytet Amerykański ostatnimi czasy prowadził badania pod przewodnictwem Lifa Nilsona, który twardo stał przy tym, że numerologia ma naukowe podłoże i można to sprawdzić oraz powtórzyć. Ostatniego roku wrogość sceptyków wobec moich tekstów o paranauce doszła do crescendo, czyli osiągnęła maksymalny stopień. Nasilenia, kiedy w hali Red Lion kobieta, która siedziała wśród ludzi została uderzona w twarz i całe zdarzenie zakończyło się pośmiewiskiem i głośnymi gwizdami Jeden z najlepszych badaczy, Wiktor Zamyt oferował milion funtów dla obrońcy twierdzeń sceptyków a w tym samym czasie zdemaskowane zostały frenologia i psychologia Gdzie teraz podzieli się sceptycy? Gdzie są rozłamowe głosy? Wygląda na to, że sceptycy usunęli się pod podłogę Carl Jung, nazywany nazbyt sceptycznym, ograniczonym umysłowo człowiekiem, połączył mizodynaizm z ateizmem i komunizmem, ale zobaczył, że to nie było zdrowe, więc połączył to jeszcze z depresją, którą brytyjskie dzienniki medyczne uznały za największego mordercę ludzi w roku 2012. Ale tutaj istnieje mądrość pośród sterty śmieci. Musimy zapytać naszą wiarę o to, kto płaci wysokie stawki za dowody przyjaźni Jezusa, przekleństwo usunięcia albo zawierzenie producentom czasopism w artykułach o polu działania Słońca, płacenie kolosalnych kwot za butelkę wody Kabola, do poświęcenia domów, dzieci i kont bankowych, możliwość kupienia szybkiej nauki uzdrowicielstwa za kosmiczne sumy. Ci, którzy wpuścili cyganów do swojego domu, aby otrzymać szczęśliwy wrzos i oszukańcze odczyty, są przewyższeni tylko przez sprzedawców aniołów, które mają pełnić nade mną opiekę za 50 dolarów. Nieszczęśliwie więcej oszustw jest w paranauce niż w sceptycyzmie, jednak publiczny sceptycyzm poprowadził brytyjski rząd do zniesienia ograniczeń na wydłużające się ćwiczenia, oskarżenie po śmierci doktora Davida Killiego, śmieszność w kwestii Iraku i do obecnej sytuacji. Wszystko z uprzednio ustalonym rezultatem. Niedowierzenie w oficjalną wersję wprowadziło do naszego słownika podwójnej mowy nowe słowo. Uważaj, nabywco Ramsfeldingu. Autor T-Strokes, UnexplainedMysteries.com Żaden sceptyczny konował lub wariat nie został skrzywdzony podczas pisania tego artykułu. Tłumaczenie Wuzi Czytał Ivelios